Za utwory Stanisława, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego i Zygm Zygmunta Noskowskiego. Więcej informacji na temat repertuaru i biletów znajdziecie na stronie Filharmonii. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę. Radio Afera 98,6 MHz godzina 17. W związku z tym rozpoczynamy kolejną godzinę audycji. Studencki patrolog. Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny jest Mateusz Szlas, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurka. W drugiej godzinie audycji czeka nas jeszcze dzisiaj rozmowa. Za niecałe 10 minut mamy przyjemność gościć pana doktora Andrzeja Lewickiego z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A tematem naszej rozmowy będzie biogaz, czyli to, jak fermentacja może stworzyć energię. O godzinie 17.30 mini audycja pod tytułem ekonomia szczęścia. Za moment przypomnimy Wam także o trwającym na ten moment konkursie jeszcze dzisiaj. Do tego oczywiście dużo informacji akademickich i dużo dobrej muzyki. Bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam, zostańcie z nami, a tymczasem Jerzy Koczur z utworem Wielki Błękit. Stresu także będę się streszczał Kiedy serce w gardle to brakuje powietrza A płuca mi rozpala blady strach Gdy zimne dłonie kładziesz na mój kark I nagle wielki błękit Wypada z mojej ręki Na ziemię na schodach już nie ma gdzie się schować po prostu wielki błękit wypada z mojej ręki na siebie. Ale pewnie mi minie Mi nie zależy na tym, co się stanie, gdy skinę W kieszeniach iskry tylko mnożą się A każda z nich zabiera cząstkę nagle wielki Gdzie z obietnicą, przypominam o naszym konkursie dzisiejszym patrolowym, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na Silent na Wolności, czyli Silent Disco odbywające się na Placu Wolności. Wydarzenie ma miejsce w sobotę, 2 maja i aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe związane w Właśnie z tym wydarzeniem, ponieważ chciałbym wiedzieć, jakie jedno słowo najbardziej kojarzy Wam się z Silent Disco i dlaczego jest to właśnie to słowo. Na najbardziej kreatywne odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.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 Studencki Patrol I don't blame you We got carried away I can't hold on To an empty space Then you start to orbit, it could be love I think you're too soon to call us old When and where did we go cold? I thought I had you on hold And every time I let you leave I always saw you coming back to me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 I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć pana doktora Andrzeja Lewickiego z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tematem naszej rozmowy będzie to, jak biogaz jest, jaki jest potencjał biogazu jako surowca. Dzień dobry panie doktorze. Witam serdecznie państwa. Na początek chciałbym zapytać, czym dokładnie jest biogaz i z jakich procesów powstaje? Biogaz jest biopaliwem gazowym, który składa się w głównej mierze z metanu oraz dwutlenku węgla, gdzie metan jest tym czynnikiem paliwowym, energetycznym tego, tego, tego biogazu. Natomiast powstaje on w trakcie biologicznego rozkładu materii organicznej pochodzącej z różnego rodzaju substratów i aby by... Aby był on w stanie być prawidłowo produkowany, niezbędne jest powstanie czterech takich czynników, które, które powodują powstawanie produkcji biogazu. Czyli w pierwszej kolejności musimy dysponować odpowiednimi mikroorganizmami, które są w stanie rozkładać substraty w procesie beztlenowym, czyli muszą wystąpić warunki beztlenowe. Musi wystąpić temperatura odpowiednia do namnażania i funkcjonowania tych mikroorganizmów oraz właśnie musimy dysponować odpowiednim substratem organicznym, który jest rozkładany przez te mikroorganizmy i w trakcie których pracy wyprodukowany jest właśnie to biopaliwo, czyli biogaz. A jakie surowce najczęściej wykorzystuje się właśnie jako substrat do produkcji biogazu? Surowców wykorzystywanych do biogazu, produkcji biogazu jest sporo. Natomiast w głównej mierze należy skupiać się na wykorzystywaniu różnego rodzaju odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w celu produkcji tego, tego paliwa. Do takich liderów w aktualnym miksie substratowym biogazowni rolniczych w Polsce należy wywar korzeniany, którego rocznie wykorzystywane jest ponad 1,5 miliona. Ton, ale także substraty takie jak gnojowica, bydlęca czy, czy sińska, a także pozostałości z owoców, warzyw, odpad przetwórstwa rolno-spożywczego, a także czasami jeszcze cały czas substaty energetyczne takie jak kiszonka z które których jednak stara się w nas ostatnich latach minimalizować ich wykorzystanie. No właśnie, zastanawiam mnie, czy istnieją różnice w wydajności w zależności od użytego substratu. Jak najbardziej. Substraty rzeczywiście charakteryzują się różną wydajnością w zależności od tego, jaki mają skład. Wyróżnia się w głównej mierze oczywiście zawartość suchej masy czy, czy suchej masy organicznej w tych substratach jako takich podstawowych parametrów rozróżniających te substraty. Natomiast jak wejdziemy już głębiej chemicznie w tę w tą masę organiczną, którą chcemy przetwarzać w procesie biologicznego rozkładu, to należy wskazać, że substraty o dużej zawartości tłuszczów charakteryzują się najwyższą wydajnością metanową. Następnie są to białka oraz substraty cukrowe. A w jaki sposób przechowuje się biogaz już po wyprodukowaniu? Wyprodukowany biogaz raczej magazynuje się krótkookresowo. Ponieważ produkowany biogaz zazwyczaj jest na bieżąco wykorzystywany w jednostkach kogeneracyjnych, czyli w silnikach, które spalając to paliwo produkują energię elektryczną oraz ciepło. W związku z tym to przechowywanie tego biogazu jest raczej krótkookresowym magazynowaniem. Natomiast odbywa się ono zazwyczaj albo w zbiornikach fermentacyjnych pod elastycznymi kopułami, specjalnymi membranami, które ten gaz magazynują, albo w dedykowanych do tego zbiornikach membranowych, które pełnią funkcję swoich tych magazynów na krótki okres czasu. A czy biogaz może realnie konkurować z gazem ziemnym? Myślę, że nie tyle konkurować, ile w jakiś sposób go uzupełniać. Tak może przedstawiając to w postaci liczb, w Polsce rocznie zużywa się około 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego w związku z tym, jeżeli by wszystkie biogazownie, które aktualnie w Polsce funkcjonują, a jest ich około 200, przerobić na biometanownię i ta produkcja cała, która byłaby aktualnie, która jest aktualnie realizowana, czyli około 400 milionów metrów sześciennych metanu, przerobić go na biometan, który miałby być zatłoczony do sieci gazowej, no to mówimy to o udziale około 2% w stosunku do tego zapotrzebowania, jakie mamy na gaz ziemny. W związku z tym, jest to póki co mały udział, natomiast z drugiej strony należy wskazać, że potencjał do rozwoju tego rynku jest rzeczywiście w Polsce spory, stąd na pewno ten udział procentowy tego paliwa w miksie mógłby być zdecydowanie większy. Zastanawiam mnie także, czy biogaz można traktować jako odnawialne źródło energii? Jak najbardziej. Biogaz jest produkowany właśnie z różnego rodzaju biomasy, która powstaje w czasie czy procesów fotosyntezy, jak różnego rodzaju rośliny, czy owoców, warzywa i, i przetwórstwo owocowo-warzywne, różnego rodzaju odpady, tudzież właśnie takie substraty jak odchody zwierzęce, których też powstają po prostu podczas naturalnych procesów hodowlanych. W związku z tym jest to biomasa, która może być wykorzystana na cele energetyczne i jest jak gdyby odnawialna. Zastanawiam mnie także, czy występują jakiekolwiek potencjalne zagrożenia środowiskowe związane z biogazowniami? Potencjalne zagrożenia może by występowały, natomiast prawidłowo eksploatowana, zaprojektowana i wybudowana biogazownia raczej nie powinna żadnych szkód środowiskowych czynić. Oczywiście zdarzają się jakieś ekstremalne przypadki, powiedziałbym, daleko idących zaniedbań, które Powodują, że biogazownia taka potrafi być w jakiś sposób odczuwalna dla środowiska. Natomiast przy prawidłowej eksploatacji e, takie czynniki nie powinny występować. O, to świetna informacja. A jak w takim razie wygląda rynek biogazu zarówno w Polsce, jak i w Europie? Ehm, no, powiedziałbym, że jest tutaj jeszcze spora droga przed nami do przebycia, ponieważ no, porównując się do naszego zachodniego sąsiada, czyli do Niemiec, no, należy wskazać, że szacuje się, że w Niemczech występuje około 10 tysięcy biogazowni. W związku z tym nasze 200 biogazowni to zaledwie 2% tego potencjału, który jest za zachodnią granicą. Natomiast w innych krajach jak, jak we Włoszech czy, czy, czy, czy we Francji to mówimy około 1500 do 1000, 1000 biogazowni. W związku z tym myślę, że warto patrzeć na nasz rynek jako na rynek, powiedziałbym, bardzo rozwojowy, ponieważ potencjał substratowy mamy bardzo zbliżony do niemieckiego, jeżeli chodzi o dostępność wszelkiego rodzaju biomasy. W związku z tym mamy nadzieję, że w następnych latach ilość powstających instalacji będzie rzeczywiście większa. Zdecydowanie tak. Zastanawiam mnie właśnie, czy zwiększenie ilości biogazowni może pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych? Jak najbardziej. I to w dwojaki sposób. Po pierwsze zagospodarowanie dostępnej biomasy odpadowej, czy to z przetwórstwa rolno czy właśnie z hodowli, mam na myśli różnego rodzaju oborniki, czy gnaje Jeżeli ich nie zagospodarujemy poprzez energetycznych wykorzystanie biogazowni, to poprzez składowanie czy magazynowanie na, na polach, czy gdziekolwiek indziej. Może się okazać, że one przyczynią się do emisji metanu w naturalny sposób, na przykład jak pryzma obornikowa, która pozostawiona samoczynnie na polu sama będzie produkować metan i, i ten metan będzie wydzielał się do środowiska, w związku z tym jest to negatywny właśnie efekt działania tego rodzaju magazynowania i, i przyczyni się to do emisji gazów cieplarnianych. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, możemy zastępować tymi, tym paliwem w postaci biogazu paliwa kopalne, aktualnie wykorzystywane, i przez to, to również przyczynić się do znaczącej redukcji gazów cieplarnianych. Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, jakie są największe bariery rozwoju biogazowni w Polsce? Y Myślę, że należy wskazać, że jedną z największych barier, które też zostało w ostatnich latach wskazane między innymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach takich projektów, które miały na celu ocenę blokad czy barier w rozwoju rynku biogazowego w Polsce, wskazać należy po pierwsze opór społeczny, który no, niestety biogazownie czasami nie, nie cieszą się dużą popularnością wśród lokalnych ludności. To niestety czasami wynika z, właśnie z, ze złych przykładów niewłaściwej eksploatacji takich biogazowni. Natomiast z drugim aspektem są też kwestie formalno-prawne związane z dość rozbudowaną i nieprecyzyjną legislacją, która powoduje, że ten proces inwestycyjny jest dość złożony i e, skomplikowany, e, pomijając fakt, że jest to również dość kapitałochłonny. W związku z tym wszystkie te czynniki powodują, że rynek ten jeszcze na ten moment nie, nie rozwija się aż tak dynamicznie, jak się tego chcieli. Bardzo dziękuję za odpowiedź, bardzo dziękuję także za dzisiejszą rozmowę, a przede wszystkim dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą. Bardzo uprzejmie dziękuję. Tymczasem naszych słuchaczy zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu. Runo, ćma. 98 i 6. Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym, a już pojutrze, czyli 29 kwietnia odbywa się tam bardzo ciekawe wydarzenie, którym są targi możliwości pod tytułem Fair of Opportunities. Wydarzenie ma miejsce od godziny 11 do godziny 16.30 w budynku A e, UEPU. A jeśli chodzi o same możliwości, które będą w trakcie wydarzenia, będzie to możliwość poznania y, od y, oferty takich przedstawicieli, jak na przykład wolontariaty w Polsce i za granicą, międzynarodowe projekty i wizyty studyjne, a także inicjatywy społeczne i zaangażowania lokalne. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, oferta będzie niesamowicie szeroka. Bardzo serdecznie zapraszamy w związku z tym do wzięcia udziału wszystkie osoby, które chciałyby się zaangażować w jakiś projekt, zarówno międzynarodowy, jak i lokalny z różnych segmentów, dlatego jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć 29 kwietnia, budynek A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu godzina od 11 do 16.30. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału. Na 17.30 na naszych zegarach. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego epizodu Ekonomii Szczęścia. Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia, odcinek 263. Czyta Jacek Kaczmarski. Biksonimania, czyli jak łatwo dajemy się nabrać i co ma z tym wspólnego AI. W 2024 roku szwedzcy badacze opublikowali w sieci artykuły opisujące chorobę oczu wywołaną pochodzącym z ekranów światłem niebieskim. Objawy? Pieczenie oczu, swędzenie i ciemnienie skóry wokół oczu. Brzmi znajomo, prawda? To biksonimania. Jeszcze kilka lat temu nikt o niej nie słyszał. Dziś brzmi jak kolejna choroba cywilizacyjna. Coś między przemęczeniem ekranami a skutkiem ubocznym życia online. I tu małe zaskoczenie. Ta choroba nigdy nie istniała. Cała sprawa była od początku do końca zmyślona. Naukowcy sfałszowali nie tylko same wyniki badań, ale też swoje nazwiska, miejsca pracy i źródła finansowania. Co ciekawe, jako sponsorów projektu wymienili Uniwersytet Drużyny Pierścienia, Triadę Galaktyczną oraz Fundację Profesora Sideshow Boba do spraw zaawansowanych sztuczek. Ponadto zastosowali końcówkę mania, która w medycynie odnosi się do psychiatrii, a nie okulistyki. Jako afiliację głównego autora podano nieistniejący uniwersytet w fikcyjnym mieście Nova City w Kalifornii. A w podziękowaniach wymieniono Akademię Gwiezdnej Floty oraz laboratorium na pokładzie statku USS Enterprise. Żeby tego było mało, w tekście pojawiło się wprost sformułowane zdanie, że cały ten artykuł jest zmyślony, a grupa badawcza składa się z 50 wymyślonych osób. Mimo tych absurdów, do 2026 roku wiele modeli AI zaczęło traktować Manie jako realne zagrożenie. Microsoft Copilot określił ją jako intrygujący i stosunkowo rzadki stan. A Gemini twierdziło, że jest to schorzenie spowodowane nadmierną ekspozycją na światło niebieskie. W marcu 2026 roku Chad GPT początkowo uznał Biksonimanie za prawdopodobnie zmyśloną, niszową lub pseudonaukową etykietę, by kilka dni później opisać ją jako proponowany nowy podtyp melanozy okołooczodołowej. Nie tylko AI dało się nabrać. Trzech naukowców z Indii zacytowało fałszywy artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym Cureus, Publikacja została później wycofana. Dopiero po ujawnieniu prowokacji i opisaniu jej w czasopiśmie Nature, systemy AI zaczęły generować poprawione odpowiedzi. Mahmud Omar z Harvard Medical School zauważa, że modele LLM są bardziej skłonne do halucynacji i powielania dezinformacji, gdy tekst źródłowy wygląda na profesjonalny dokument medyczny lub artykuł naukowy. A zatem format był kluczowym czynnikiem, który zmylił algorytmy. Historia Bixonimani to nie tylko ciekawostka z pogranicza nauki i internetu. To soczewka, przez którą widać coś znacznie bardziej niepokojącego – jak łatwo zarówno ludzie, jak i sztuczna inteligencja dają się oszukać. Eksperyment pokazał, jak bez trudu można zatruć bazy danych AI. Wyobraźcie sobie nieuczciwego sprzedawcę okularów blokujących światło niebieskie. Mógłby on spreparować badania o nowej chorobie, a potem odsyłać klientów do chat GPT. AI potwierdziłoby istnienie problemu, a klient zyskałby idealny argument do zakupu drugiego produktu. To asymetria informacji. Jedno kłamstwo powielone w setkach miejsc może zagłuszyć rzetelną naukę. Podatność na oszustwo jest niepokojąco powszechna zarówno wśród ludzi jak i modeli AI i to nie tylko w świecie nauki. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z halucynacjami AI, państwową dezinformacją, czy zwykłymi kłamstwami, wszyscy, ja i ty też, wykazujemy zadziwiającą naiwność wynikającą z uprzedzeń oraz coraz częstszego wyręczania się innymi w procesie uczenia się. Zrozumienie i pokonanie tych mechanizmów jest poważnym wyzwaniem, przed którym stajemy. Pozwólcie, że przytoczę jeszcze jeden przykład. Podczas niedawnego festiwalu naukowego w Cambridge zorganizowano event inspirowany telewizyjnym show. Czworo panelistów zaprezentowało swoje prace, z których każda mogła być kłamstwem. Zadaniem publiczności było wskazanie w głosowaniu, kto ich oszukuje i uzasadnienie swojego wyboru. Organizatorzy eksperymentu celowo nadali prezentacjom oraz sylwetkom prelegentów osobliwy charakter, dobierając osoby o różnym pochodzeniu i akcentach, które opowiadały o zdrowiu publicznym, klimacie, mediach oraz astrofizyce. Badacze chcieli sprawdzić, jak czynniki takie jak akcent, płeć, pochodzenie etniczne czy styl ubioru wpływają na ocenę wiarygodności. Okazało się, że sygnały te wywiodły publiczność na manowce. Za najbardziej podejrzane uznano osoby mówiące prawdę, podczas gdy kłamcy zostali uznani za wiarygodnych. Najwięcej głosów jako oszuści otrzymały dwie uczciwe badaczki. Ada z organizacji Development Media Initiative. Jej zespół uratował wiele istnień, nadając komunikaty zdrowotne w krajach globalnego południa, ale publiczność uznała te sukcesy za zbyt imponujące, by były prawdziwe. Dodatkowo fakt, że prezentowała wyniki pracy całego zespołu, a nie tylko własne, został odebrany jako brak pewności siebie. Drugą osobą uznaną za oszustkę była Sara, zajmująca się archeologią galaktyczną. Przez krótki czas wystąpienia nie zdołała wejść w szczegóły, co uznano za brak wiedzy, a sama nazwa jej dziedziny wydała się słuchaczom zbyt ekscentryczna, by mogła istnieć naprawdę. Zupełnie inaczej potraktowano prawdziwych oszustów. Jack, będący aktorem wcielającym się w rolę badacza klimatu oraz Joyce, która sfałszowała wyniki własnych badań, otrzymali najmniej głosów podejrzliwości. W przypadku Joyce, nigeryjki badającej społeczności w swoim kraju, kluczowe okazało się jej osobiste powiązanie z tematem oraz ubiór nawiązujący do tożsamości etnicznej. Publiczność uznała jej wystąpienie za niezwykle autentyczne i przemyślane, dając się uwieść pasji oraz osobistym doświadczeniom, o których opowiadała. Psychologia od dawna pokazuje, że nie jesteśmy mistrzami wykrywania kłamstw. Wręcz przeciwnie. Często kierujemy się skrótami myślowymi. Autorytet, jeśli ktoś brzmi jak ekspert, wierzymy mu. Spójność narracji, jeśli historia ma sens, uznajemy ją za prawdziwą. Emocje i autentyczność, pasja i osobiste doświadczenie zwiększają wiarygodność. Eksperyment w Cambridge pokazał coś jeszcze bardziej zaskakującego. Ludzie częściej podejrzewają o kłamstwo tych, którzy mówią prawdę, jeśli ich historia wydaje się zbyt dobra, a ufają tym, którzy kłamią, jeśli robią to przekonująco. Żyjemy w świecie, który mocno stawia na kompetencje techniczne. Programowanie, analiza danych, matematyka, wszystko to jest ważne. Ale jednocześnie zaniedbujemy coś równie istotnego. Krytyczne myślenie. Słabo nam wychodzi budowanie umiejętności zadania prostego pytania, czy to na pewno ma sens? Bez niej nawet najbardziej zaawansowane narzędzia nie pomogą. Żeby było jeszcze gorzej, brak krytycznej refleksji idzie w parze z outsourcingiem myślenia. Po co myśleć, skoro jest AI, wyszukiwarki i internetowi eksperci od wszystkiego? To wygodne, ale ma swoją cenę. Im mniej sami analizujemy informacje, tym łatwiej nami manipulować. A jedno dobrze opakowane kłamstwo może rozprzestrzenić się szybciej niż 10 sprostowań. Nie chodzi o to, żeby popaść w paranoję i nie ufać nikomu. Chodzi raczej o świadome zaufanie. Kilka prostych zasad. Sprawdzaj źródła i czy w ogóle istnieją. Zwracaj uwagę na detale, często zdradzają fałsz. Nie ufaj ślepo naukowemu językowi. Zadawaj pytania, nawet jeśli coś brzmi przekonująco. I może najważniejsze... Nie oddawaj całkowicie myślenia innym, ani ludziom, ani algorytmom. Na koniec mały test. Jeśli dotarliście aż tutaj, to mam dla Was pytanie. Gdybyście pierwszy raz przeczytali o Bixoni w internecie, uwierzylibyście? Bo właśnie na tym polega problem. Nie na tym, że ktoś stworzył fałszywą chorobę, tylko na tym, że świat był gotowy, żeby ją zaakceptować. Przyznajcie, to jest mało zabawne. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl Studencki patron Żadnych tych, tych. Niesanitarne ciemno, ciemno, gdzie są w ogóle te, te, te światło, Nie trafię. Jakby w formie modlitwy, no. że mówię i proszę o różne ten, ten no Matko Boże, Boże, Chrystusie świata, największy, nie wiem nie wiem. Padewski Tadeusz, Juda, chodźcie tu, Tufu. bo tam gdzieś indziej To nie ma sensu, no Jakieś kraje murzajów, no Daleko, daleko, no Daleko, daleko, no, daleko, daleko. Jeszcze niecałe 15 minut czekamy na Wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu, którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na Silent na Wolności, czyli Silent Disco na Placu Wolności. Wydarzenie ma miejsce 2 maja bieżącego roku. No i aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, a następnie swoje imię oraz nazwisko. I do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Jakie jedno słowo najbardziej kojarzy Wam się z Silent Disco? Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Politechnika Poznańska zaprasza nas na wykład otwarty pod tytułem Cmentarzysko – informatyka, która przeszła do historii. Wykład zostanie wygłoszony przez pana profesora Politechniki Poznańskiej, czyli pana Bartosza Waltera. Jeśli chodzi o samą treść wykładu, na pewno zainteresuje wszystkich związanych z tematyką okołoinformatyczną. Warto na pewno także dodać, że na wydarzenie obowiązuje ograniczona liczba miejsc, a rejestracja odbywa się poprzez adres e-mail podany w artykule na stronie Politechniki Poznańskiej. Lokalizacja wydarzenia to Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, sala 123 na pierwszym piętrze. Całe wydarzenie ma miejsce 28 kwietnia bieżącego roku od godziny 14.30 do godziny 15.15. .15. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie Politechniki Poznańskiej, tak samo jak zapraszamy do zapisywania się właśnie na to wydarzenie i zapraszamy także do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli LOR Szrek 2 z gościnnym udziałem Zbigniewa Zamachowskiego. I'm Nie potrafię przestać. Dzisiejsze wydanie Studenckiego Patrolu powoli dobiega końca. Za realizację audycji odpowiedzialni byli Marcelina Mikołajczak oraz Mateusz Szlas. Natomiast przy, przy mikrofonie Jakub Jurga. Na odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu czekamy jeszcze troszeczkę ponad 7 minut. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się rzecz jasna tuż po godzinie 18. Bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzymy spokojnego dnia i wszystkiego dobrego. Do godziny 18. Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego. Na grzyb. zapraszam na poznańskich ogrodach, może powstać kolejna strefa płatnego parkowania. Lokalna Rada Osiedla od lat postulowała ten pomysł, a w ubiegły piątek poznańscy radni zapoznali się z projektem uchwały. Strefa miałaby zostać uruchomiona 2 listopada bieżącego roku i funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20. Mieszkańcy zameldowani na ogrodach będą mogli wykupić identyfikator w cenie 40 zł umożliwiający parkowanie na całym osiedlu. Powody tego przedsięwzięcia tłumaczył wiceprzewodniczący Rady dla ogrody Jan Schneider. Ogrody są takim wezłem przesiadkowym, węzłem ogrody, w której no, wiele tramwajów i autobusów miejskich i podmiejskich jeździ i my tu jako mieszkańcy, jesteśmy po prostu no, zapani samochodami, które są pozostawiane na cały dzień. Przy jednym ze szpitali ma powstać parking Park and go. Tak jak wspomniałem, z tymi szpitalami jest dosyć doby problem w sensie właśnie jest postojowych, ponieważ one się w ostatnich latach bardzo mocno rozbudowały. Część ludzi wiadomo, że korzysta z tego, że to parkowanie jest tutaj darmowe, póki co te ulice nam zapychają. Także jak najbardziej każdy parking jest potrzebny. Pomysły i plan modernizacji ruchu muszą być zaopiniowane przez Komisję Transportu oraz uchwalone przez Radę Miasta Poznania. Najbliższa sesja zaplanowana jest na dwóch. 12 maja. Na drodze S11 na wysokości Gondek doszło do kolizji. W zderzeniu wzięło udział pięć samochodów osobowych. Lewy pas ruchu w kierunku Środy Wielkopolskiej jest zablokowany, a przejazd odbywa się prawym pasem. Na trasie utworzył się zator o długości około 4 kilometrów. Kierowców prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności. Kultura na 98 i 6. Znamy laureatkę Poznańskiej Nagrody Literackiej. Została nią pisarka Dorota Masłowska. Autorka takich książek jak Wojna Polsko-Ruska pod flagą biało-czerwoną oraz Paw Królowej. Wybór zwycięzczyni uzasadniał przewodniczący kapituły poznańskiej Nagrody Literackiej profesor UAM dr habilitowany Marcin Jaworski. Między innymi dlatego, że Masłowska ma taką wyjątkową relację z naszą współczesnością, z językiem, którym mówimy na co dzień, z naszą wyobraźnią taką literacką, kulturową, ale też taką, która się tworzy na styku tego, co wynieśliśmy ze szkoły i tego, jak dzisiaj odbieramy po prostu kulturę, włączając media społecznościowe, sięgając do filmików internetowych, czytając przepisy w sieci. Nagrody została ustanowiona w 2015 roku po śmierci Stanisława Barańczaka, a werdykt ogłosiła w ubiegłą środę rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska. Spotkanie autorskie z laureatką odbędzie się w sobotę 23 maja w Centrum Kultury Zamek. O sporcie na 98,6. Stadion żużlowy na nie został oddany do użytku. Pierwszy mecz na wyremontowanym obiekcie odbędzie się już jutro o godzinie 19, gdzie PSZ Poznań podejmie Stal Rzeszów. Przebudowa była niezbędna do otrzymania licencji klubowej. O zmianach opowie prezes Poznań Jakub Kozaczyk? Mamy nowe oświetlenie, mamy nowe pochylenie toru na łukach 6%, a na prostych 3%. Są też nowe bandy